Dzisiaj bal u weteranów Każdy zna tych panów Bo tam co niedzieli Jest zabawy wieli A kumitet za to bierzy Czterdzieści chależy, Bo si tak należy Ta już, ta już a muzyczka, no, ano, a muzyczka rżnie Bo przy tej muzyczce gości bawią się wesoło Wszystko jedno, czy to męska, czy to damska jest Byle tylko rżnęła, fest, a fest Ma moja maruszka, chodźże ze mną spać Do łóżka nie, nie, nie. maruszka moja maruszka, chodźże ze mną spać Panną Manią, jakiś frajer, wielki pieniądz traci, trzy gelajzy piwa przy bufecie płaci. Ona wielkim państwu służy, tak do niego juży. nie mam brat, róży, to przyjdź panno, przyjdź. a nie. Pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, Znowu jakaś szarża mocno się obraża Bo ja mam nagniotki, najży pan uważa Ja nie będę kadać wieli, ty cywilne cieli Tylko w mordę strzeli, ta już, ta już A muzyczka inno, anno, a muzyczka rzmie Bo przy tej muzyczce gości bawią się wesoło Wszystko jedno, czy to męska, czy to jest fest, a fest a tam znowu jakaś menda, posali się szwenda. Mała na szuka se kibica. ale a go nie znajdzi. Na widaczka, pójdzie do babacka, na szmelc, na szmelc. A muzyczka inno anno, a muzyczka rzmi, chyba przy tej muzyczce. Gości bawią się wesoło, wszystko jednocześnie. Pierli, sierżki, pierli, pierli, pierli, pierli, pierli, pierli, pierli, pierli, pierli, pierli, pierli, pierli, pierli, pierli, wesoło, pierli, moja pierli, pierli, pierli, pierli, pierli, pierli, pierli, kupioną we Lwowi mam ją chyba dwadzieścia parę lat urodziła się na łyczakowi u stolarza, który przy niej lubił śpiewać swej dziewczynie z tą witarą wędruje po świeci po dancingach co nocy na niej gram ale gdy jesteśmy sami wtedy najcudowniej brzmi, gdy o Lwowi Kacielu, co chcesz, to mów. Nie masz jak rozśpiwany lwów. Tam, gdy patiasz, ta gra, to nawet stare domy tańczą ojdi Szkoda gadać i szkoda słów. Nie masz, nie masz jak miasto lwów. Nie masz jak to, ta ojta idź. Ta chcesz szczęśliwym być, ta idź do lwowa. Ta gitara, choć tylko jest z drzewa, ale serce i duszę ludzką ma. Kiedy tuli się do mnie i śpiewa, to jest wtedy taka bliska, że aż z oczu łzy wyciska i lecimy myślami do Lwowa. Przemierzamy ulicę wzdłuż i wszerz i stoimy aż na rynku, gdzie kamienny stoi lew. Zasłuchany w mój i mej gitary śpiew. Przyjacielu, co chcesz, to mów. Nie masz jak rozśpiwany lwów. Tam, gdy batia sztajrka gra, to nawet stare domy tańczą oj, ryd, Szkoda gadać i szkoda słów. Nie masz, nie masz jak miasto lwów. Nie masz jak to, daj oj, ta idź, tak chcesz szczęśliwym być, dajęć do lewowa. Przyjacielu, co chcesz, to mów, nie masz, nie masz jak miasto Lwów. Tam, gdy bat sztajerka gra, to nawet stare domy tańczą, oj, dy, ra. Szkoda gadać i szkoda słów, nie masz, nie masz jak miasto Lwów masz jak to, daj, daj, ta tak ta, chcesz chcesz być? daj, daj, do daj, daj, daj, ty sytońku, Powiedz szczepciu, powiedz, co? To się Tobie przyda, bo pamiętaj, że nie widać, ale pieniądz to nieszczęści, O, Ło. Kto ma forsy, temu zdaje się, temu zdaje się, że on król Żyje, pije, i przedstawia się każdym przed tym nul. A gdy nakli fursa, skończy się zara, kończy się cały bal, stęka kwęka i zostajemy po tej forsie pral. A my dwaj, obacwaj, nie mamy nic i mamy raj, nam nic nie zrobi zło, potrać jak nie masz co. Jak jest zima, to martwimy się, A cieszymy się, jak jest maj I bez świadku lamy sobie tak razem, oba Upamiętaj Popamiętaj, ty sytońku, Powiedz szepciu, powiedz, co? Że ulega braci najwięcej w życiu znaczy nawet więcej niż milionów sto. Kto ma forsy, ten kulegi ma przyjacieli, ma wszystko ma. Jest kuchany żyją, piją z nim cieszy tylko da. A gdy nagi forsa skończy się, wtedy wisza się na nim psy. Nikt nie zna, nikt nie kocha go, to nie to co my. O my dwaj obacwaj, bo takich nie ma cały kraj. My dwa oho, oh, ho, oh, to tak jak innych sto. Jak jest zima, to martwimy się, a cieszymy się jak jest maj, ale zawsze wszędzie ty ja razem obacwaj. Niech inni gdzie mogą, gdzie chcą, do widnia Paryża, Londynu. A ja się zerwowa nie ruszę za próg, ta cię, ta skaż mnie Bóg. Niech inni syjadą, gdzie mogą, gdzie chcą, do widnia Paryża, Londynu. A ja się z Lwowa nie ruszym za próg A mam taskasz mnie pój. O, gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Tylko we Lwowi Gdzie pieśnią Cię budzą i kulą do snu Tylko we Lwowi czy bogacz, czy dziad jest tam za pan brat? I każdy ma uśmiech na twarzy. A panny to ma słodziutkie ten gród. Jak sok, Lara i miód. Więc gdybym miał kiedyś urodzić się znów, Tylko we bo nie ma gadania, Mów, nie ma jak lwów. Możliwe, że wiele piękniejszych jest miast Lecz lwów jest jedyny na świecie I z niego wyjechać, tak gdzież ja bym mógł Ta mamciu, ta skaż mnie bóg się budzą i tulą do stu. Tylko we Lwowi. Czy bogacz, czy dziad jest tam za pan brat? I każdy ma uśmiech na twarzy A panny to masło słodziut jeden gród Jak sok, czekolada i mniu Więc gdybym miał kiedyś urodzić się znów tylko we lwowi, bo nie ma gadania i co chcesz nie ma jak lwów. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. tylko la, la, la. la, la. Wysłuchaliście Państwo wiązanki melodii lwowskich w wykonaniu aktorów, którzy prawdę mówiąc nigdy we Lwowie nie byli. Śpiewamy te piosenki nie tylko dlatego, że nam się podobają, że są melodyjne i zabawne, ale dlatego, że są częścią naszej tradycji, o czym my, zwłaszcza tu we Wrocławiu, powinniśmy pamiętać. W mieście związanym na zawsze losami wielu ludzi. Wiem, że również dzisiejszego wieczoru wielu z Państwa znajduje się u nas z tamtych stron. Wybaczcie nam więc, jeśli to, co dzisiaj usłyszeliście, zabrzmiało może nieco inaczej niż zachowało się w Waszej pamięci. A poza tym może za dzień, dwa, gdzieś na Klęczkowskiej czy w Trójkącie Bermudzkim, ktoś na zasłyszaną tutaj w kawiarence melodię zaśpiewa swoje własne wrocławskie, Husha! Shusha! Kiedy muzyczka gra wesoło Usiasiusia, usia, siusia, Wszystko skacze, tańczy w koło Usiasiusia, usia, Skacze mały, skacze wielki Usiasiusia, usiasiusia Jest salcesem, są serdelki Usiasiusia, usia, Wszystko si uwija żywamo I wywija w lewo, w prawo Felik aranżuje klamą naszą Polkę Usiasiusia ro, la, ro. Ante, gra, harmonii gra ro. Klawos ma, tra la, la. się braci póki czas, skoroś dzisiaj na zabawę ten kryminał blas. Kto do tańca się nie przydał, usia-sia-sia, usia, susia, usia susia. tego bęc od razu w migdał. usia-sia-sia, usia, susia, usia susia. albo w tylną część skopniaka usia-sia, sia usia-sia, niech przez okno da drapaka, usia-sia, sia usia, zaś przy tańcu skryci, chwycił mańki za poprzyci, pomiłuje jej życi przy tej polce. Usia, siusia, tro-la-la, -la. harmonii gra, tra -la -la. on przybijać klawostak, tro-la-la, -la. braci póki czas, skoroś dzisiaj na zabawę ten kryminał blask. Grygancko i zeszykim Usia, siusia, usia, siusia Przeplatając brzaskim krzykim Usia, siusia, usia, si Dalej jazda z figurami Usia, siusia, usia, siusia Tańczą pary za parami Usia, siusia, usia, si tak od siebie i do siebie tańczy wszystko niby w niebie z obracaniem, potrącaniem idzie polka. Usia, siusia, pro, la, la, antek na harmonii gra, ro, -la, la, on przybirać klawos na, ro, la, la. Bawsi braci buki czas, skoro dzisiaj na zabawę ten kryminał blas. Gdy tak wszystko się zabawia Usia, siusia, usia, siusia Nagli dwóch si gość zjawia Usia, siusia, usia, szia. Gdy na sali się zciemniło Usia, siusia, usia, siusia Jeden z drugiego wryło Usia, siusia, usia, szia. Tu zabawa jakich mało Nic nikomu się nie stało Tylko trochę krwi się lało przy tej polce Usia, siusia La, la, la na Przewirać klawozna, zna la la Baw się braci póki czas Skoroś dzisiaj na zabawę ten kryminał blas Tra la la Antek na harmonii gra Tra -la, la On się klawo zna la la Baw się braci póki czas Skoroś dzisiaj na zabawę ten kryminał blas kawiarni pod kalamburem dwowskie piosenki śpiewali dla państwa wrocławianie Anna Bajer Urcia, szupsia, urcia, szupsia Urcia, szupsia, Jolanta Chełmicka Urcia, szupsia, urcia, szupsia Urcia, szupsia, cha Edward kalisz Ocha-cha-cha ocha cha ryszard Richard Malinowski Sklenchtowski Ocha-cha-cha Piotr Tokarz Przy pianinie Jan Węglowski, współautor scenariusza, a gościła Państwa Kalina Licznicowa. Antek na harmonika, pro la la on przybija prawo zna, Pro la la Babsi braci póki czas, skoro dzisiaj na zabawę. elektryczne oświetleni Tam się schodzi Anna Frania I ta spuchła krzywa mania Kamba pełna sić Tam się beć, broma pić Ojra! Coś się dzieje? Ojra! Krew się lej. Ojra! Mańka wrzeszczy, a muzyczka gra Ojra! co się dzieje? Ojra! Krew się lej. Ojra! Mańka wrzeszczy, a muzyczka gra tam przychodzi Antek Stali, który z się mi dali. Tam przychodzi dziewcząt moc i się bawi całą noc. Ty już ku kieliszkami dzwoni, toń szpila na harmonii, a ty z mańką bała, trzyma i obkrzyża furt wygina. Ojra! Co się dzieje? Krew rać Ojra, Mańka ramańka a muzyczka gra. Ojra. A muzyczka gra żyj gruby, i wykicham, Wciąż do mańki się uśmiecha Mówi... manka co ulicha? Może kiżyć chcesz? Jeśli ja nie chcę Twego piwa Najcie w krew zaliwa Wybierz smaduj samory Bo Ci widrę Twe kędziory, ty. Ojra! Coś dziej! Ojra! Krew źlej! Ojra! manka, wrzeszczy, a muzyczka gra! Ojra! Co się dzieje? Ojra! Krew śmieje. Ojra! Mańka wrzeszczy, a muzyczka gra! Ty ryzoła, nie ruchecy, bo po Juśka ja polecę, on ci wygarbuje plecy, to na co tobie to? Juśko żabiór, raptus, nerwus, nawet nie powiedział serwus, na ryzoły zerka brzuch i dorek puszcza w ruch. Ojra! Co się dzieje? Ojra! Ojra. Wreszcie! gra, tak się gości zabawiają, ino pracy furt Liparowskim kliparowskim policjom i żandarmom też. Przeczytajcie cybieg nowy dwóch zabitych, trzech bez głowy, zabrał ich wóz ratunkowy, tak kliparów bawi się. Ja muzyczka gra! w Coś miejscu, gdzie muzyczka gra No manka że w tym Jeśli ma być bis. To niech będzie biselwowskie, ale spoza Lwowa. Oto jak tęsknie śpiewa serce Batiara rozproszone hen po różnych światach polskiej emigracji. Za rogatkami chodzą Batiary i mają na mieszkanie nawik. Ani śpiewają, ni narzekają, bo mają serce jak nikt. Za rogatkami chodzą dziewczęta, suknie z perka usta jak mak. Nie chcą paniczów, na nic nie liczą i no śpiewają se tak. Mówcie co chcecie, nie ma na świecie jaj, jak serce was Proste, otwarte, najwięcej warte Jaj, jak serce pacjara Zrobisz mu krzywdę, to wtedy się strzesz Pacjar pokaże ci kły A zrobisz mu dobrze, to on dowie też Sto razy więcej jak ty Mówcie co chce, ma na świecie Jaj, jak serce pacjara jak trza to życie święta, bo takie serce on ma.